Kart historii. Uprowadzenie Lindy Napolitano Historia ta miała potencjał, aby stać się najbardziej znaną i wiarygodną relacją potwierdzającą zjawisko abdukcji dokonywanych przez obcych. Dwaj policjanci ochraniający ważną postać ze świata polityki obserwowali, jak do obiektu UFO wciągana jest uprowadzana przezeń kobieta. Świadkiem tego niezwykłego spektaklu miał być wówczas również sam sekretarz generalny ONZ i wiele innych osób, które nocą, 30 listopada 1989 roku, znajdowały się w okolicach mostu bruklińskiego. Co więcej, kobietą, która miała tego dnia wefrunąć z okna na 12 piętrze, była Linda Napolitano, której przypadkiem zajmował się znany badacz Bud Hopkins. Ale czy to niezbyt dobre, aby mogło być prawdziwe? Tak zwana abdukcja przy Moście Bruklińskim jest jednym z najbardziej sensacyjnych przypadków rzekomych uprowadzeń przez obcych, który przez długi czas prezentowany był jako najlepszy dowód poświadczający realność zjawiska UFO i fenomenu abdukcji. W przypadku tym doszło do porwania kobiety bezpośrednio z jej mieszkania w Nowym Jorku, którego świadkami było kilka osób, w tym ówczesny sekretarz generalny ONZ Perez de Quellar. Czy historia ta była po prostu zbyt dobra, aby mogła być prawdziwa? Historia koncentruje się wokół Lindy Napolitano, nazywanej też niekiedy Lindą Cortile, która była jedną z osób, jakimi zajął się Bat Hopkins. Hopkins wszedł do świata badań nad UFO dzięki swojej pracy poświęconej tak zjawisku Missing Time, zagubionego czasu, mając nadzieję, że przypadek Lindy Napolitano, opublikowany w 1996 roku w książce pod tytułem Witnessed, będzie na swój sposób wieńczył jego dzieło, stając się najlepszym potwierdzeniem realności zjawiska. W kwietniu 1989 roku Hopkins otrzymał pierwszy list od bohaterki relacji mówiący, że po przeczytaniu jego książki pod tytułem Intruzi, drugiej w jego karierze pozycji poświęconej temu zagadnieniu, Przypomniała sobie ona o obecności guzka w pobliżu jej nosa, który zaniepokoił ją do tego stopnia, że zwróciła się w tej sprawie do lekarza. Ten stwierdził, że jest to niezaprzeczalny ślad po operacji laryngologicznej. Jednak Linda nigdy podobnej nie przechodziła, w czym upewniała ją także jej matka. Wkrótce Linda spotkała się z Hopkinsem i zaczęła uczęszczać na spotkania grupy wsparcia osób rzekomo uprowadzonych przez obcych. 30 listopada 1989 roku Linda zadzwoniła do Hopkinsa mówiąc o abdukcji, której padła ofiarą rankiem i której szczegóły mu przekazała. Kilka dni później przy użyciu technik hipnotycznych Hopkins wyselekcjonował z pamięci kobiety wspomnienia, w których jest ona wyciągana ze swego mieszkania, położonego w wysokim wieżowcu i wciągana do wiszącego nieopodal UFO. Zaczęło się od widoku kilku postaci obcych przy jej łóżku, którzy przypominali typowych szaraków. W czasie innych sesji Linda wyznała, że podczas pobytu we wnętrzu statku obcy poddawali ją badaniom medycznym. Mimo to początkowo zdawało się, że nic w jej doświadczeniach nie wykracza poza scenariusz doznań, o których donosili inni świadkowie wprowadzeni w stan hipnozy. Mimo to ranga przypadku zmieniła się gwałtownie po tym, jak Hopkins w lutym 1991 roku otrzymał list od dwóch policjantów, przedstawiających się jako Richard i Dan. Od tej pory Hopkins bezskutecznie próbował się spotkać z niezwykłymi świadkami, którzy sukcesywnie mu tego odmawiali. Uświadomił on bowiem sobie, że ich relacje pasowały dokładnie do opisu i przebiegu historii Lindy Napolitano. Dalsze śledztwo przekonało go, że był to pierwszy przypadek potwierdzenia abdukcji przez niezależnych świadków. Co więcej, autorami relacji byli policjanci, nie zaś przeciętni obywatele. Wraz z rozwojem sprawy pojawiły się dalsze ciekawostki, bowiem Hopkins odkrył niedługo potem, że Richard i Dan byli w rzeczywistości funkcjonariuszami CIA. Policjanci twierdzili, że skontaktowali się z padaczem, gdyż od tamtej pory nie mogli przestać myśleć o tym starzeniu za powody, z racji których nie mogli się z nim jednak osobiście spotkać, podali charakter swego zajęcia. Mieli być bowiem ochroniarzami ważnej postaci ze świata polityki. Dwaj panowie wraz z anonimowym politykiem kierowali się w stronę lądowiska dla helikopterów, kiedy nagle ich samochód bez przyczyny zatrzymał się. Wtedy stali się oni świadkami niezwykłego widoku. Zdawało się, że cały scenariusz abdukcji został umyślnie zaplanowany, bowiem okazało się, że tajemniczą postacią, która jako trzecia obserwowała to zajście, był ówczesny sekretarz generalny ONZ. Również w 1991 roku Hopkins otrzymał kolejne potwierdzenie niezwykłego przypadku wraz z listem, jaki napisała do niego pewna kobieta, nazwana potem Janet Kimball, która twierdziła, że dnia 30 listopada 1989 roku, w czasie gdy przejeżdżała przez most brookliński około 3 w nocy, zgasł z nieznanych przyczyn silnik w aucie jej i innych ludzi, którzy wówczas znajdowali się na moście. Janet wyszła z samochodu, aby sprawdzić co się stało, po czym wraz z grupą innych świadków zaobserwowała kobietę, która unosiła się na wysokości 12 piętra, po czym wleciała do unoszącego się Nad budynkiem obiektu UFO. Hopkins pomyślał wówczas pewnie, że wszystko brzmi zbyt pięknie, aby mogło być prawdziwe. I tak się zaczęło. Kiedy podczas rutynowych badań w nosie Lindy znaleziono metaliczny obiekt, pojawiły się natychmiast sugestie, że to obcy implant. Jednak dwa tygodnie po prześwietleniu, którego wykryło, doznała ona silnego krwawienia z nosa, po czym rzekomy implant zniknął. Podejrzenia wskazywały na obcych, którzy umieścili w niej swoje urządzenie, jednak z obaw po jego wykryciu postanowili się go z niej pozbyć, aby technologia nie wpadła w ludzkie ręce. Przypadek ten był jednak podobny do innych w jednej kwestii. Mnożyło się w nim od niezwykłych doniesień, jednak jakichkolwiek twardych dowodów wciąż brakowało. Choć książka *Witness* pojawiła się dopiero w 1996 roku, Hopkins zapoznał opinię publiczną z przypadkiem Lindy Napolitano znacznie wcześniej. Po tym, jak na scenę wkroczyli Richard i Dan, Hopkins postanowił wspomnieć o zdarzeniu we wrześniowym i grudniowym wydaniu MUFON UFO Journal z roku 1992. Kilka miesięcy wcześniej na sympozjum tej organizacji wystąpiła nawet sama bohaterka. Do 1993 roku przypadek z Nowego Jorku wzbudził ogromne zainteresowanie i przyciągnął wiele uwagi, o czym świadczyły m.in. artykuły mu poświęcone, które ukazały się w takich pismach jak Wall Street Journal, Omni czy New York Times. Hopkins zdawał sobie sprawę z tego, że jeśli uda mu się przekonać de Quillera do publicznego potwierdzenia historii, będzie to sensacją na skalę historyczną. Z tego powodu wstrzymana została nawet publikacja książki, bowiem efekt wsparcia historii przez sekretarza generalnego ONZ miałby nieoceniony wpływ na jej sprzedaż. Niestety nie do końca się to udało. Choć tajemniczy trzeci człowiek, będący owym prominentnym politykiem i świadkiem abdukcji Napolitano napisał list, w którym potwierdza relację, prosi jednocześnie o anonimowość. Hopkinsowi udało się ostatecznie spotkać i porozmawiać z tym człowiekiem. Jednak nie był on w stanie uzyskać od niego jakiegokolwiek innego potwierdzenia tej relacji. W konsekwencji tego w książce nie pojawia się jego imię, jednak większość jej czytelników wie, że chodzi o nikogo innego a Javiera Pereza de Cuellar. Mimo to obiektywna ocena historii zwraca uwagę na wiele niepewnych informacji i niezwykłych, zbyt dobrych, aby były prawdziwe, zbiegów okoliczności, co czyni jasnym fakt, że Hopkins w jakiś sposób został wciągnięty w proces ujawniania przypadku doskonałego. Pierwsza kurtyna skrywająca prawdę o tym, co wydarzyło się 30 listopada 1989 roku, poszła w górę wraz z tym, jak badacz dowiedział się, że policjanci, którzy się z nim skontaktowali, byli w rzeczywistości agentami służb specjalnych, a dokładniej agentami CIA. Mówiąc krótko, próbowano skłonić czytelników do zaakceptowania wersji, w której dwaj pracownicy agencji omijają wszelkie możliwe źródła informacji o tym, co działo się z fruwającą Lindą i zwracają się z tym bezpośrednio do Hopkinsa, zwykłego obywatela, który pomaga im złożyć wszystko w całość. Jakby nie było, agenci z jednej strony mogli być przecież przerażeni widokiem, a z drugiej mogli nie mieć chęci na poruszanie całej maszynerii informacyjnej CIA. Ale kontrowersje się tu nie kończą. Kontrowersje pojawiły się, gdy okazało się, że dwaj panowie wymienieni w liście dokładnie wskazywali na okno, z którego wyleciała kobieta. Ostateczna identyfikacja rzekomej ofiary abdukcji nie sprawiłaby zatem nikomu problemu, jeśli znalibyśmy adres jej zamieszkania. Nie było to więc żadnym problemem dla CIA. Wygląda zatem na to, że agenci nie czuli palącej potrzeby kontaktu z Hopkinsem. Dlaczego zatem napisali list? To ważne pytanie, bo od tego czasu zaczęły spływać inne relacje. Jednym z najrzadziej zadawanych pytań wobec niezwykłości całego przypadku jest to, jakie motywy kierowały Denem i Richardem. Czy wszystko było mistyfikacją? Co więcej, mimo obaw o latającą kobietę, które opisali w liście, dwaj funkcjonariusze czekali ponad rok na skontaktowanie się z Lindą i Hopkinsem. Dlaczego? Ale dbałość o stan Lindy wkrótce przestała się liczyć. Jeden z agentów wykazywał rzekome obsesyjne zachowanie względem tego, co widział 30 listopada. Dlatego zdecydował się uprowadzić Lindę i strachem zmusić ją do przyznania się do sfabrykowania całej historii. Owo wydarzenie było ostatnim, jakich potrzebuje osoba twierdząca, iż została uprowadzona przez kosmitów. Napolitano zaczęła obawiać się o swoje bezpieczeństwo i zdeterminowało ją do skontaktowania się z Hopkinsem i ujawnienia całej sprawy. Ostatecznie nawet najzagorzalsi entuzjaści historii OUFO przyznali, że związek CIA z jej sprawą stanowi swego rodzaju problem, który dodaje wiarygodności argumentom mówiącym, że cały incydent jest bardzo złożoną mistyfikacją. Obecność w nim dwóch mężczyzn wskazuje na możliwość swoistego rządowego zaangażowania w sprawę mającego na celu podminowanie realnego spotkania lub szerzenie niszczące jego wiarygodność dezinformacji. Być może jest na rękę rządowi, aby pozwolić na rozrost mitu o obcych w amerykańskim społeczeństwie. Mimo to, inni zwrócili uwagę na to, że rząd nie miał powodów, aby ingerować w przypadek Lindy Napolitano, a historia o rozsiewaniu nieprawdziwych informacji na jego temat wydaje się nie mieć podstaw. Oczywiście, tak jak dziś, tak samo w ostatniej dekadzie XX wieku, istnieli ludzie wierzący, że ci, którzy interesowali się UFO, byli nieco inni. Niekoniecznie szaleni, ale co najmniej ekscentryczni. Co więcej, istnieją przesłanki wskazujące, że przypadek Lindy wpasował się dokładnie w kampanię amerykańskiego rządu, która obejmowała zarówno UFO, jak i sekretarza generalnego ONZ. Zgodnie ze słowami Richarda Tomlisona, byłego agenta brytyjskiego wywiadu, w czasie wyborów z 1992 roku na stanowisko sekretarza generalnego ONZ, brytyjskie MI6 rozpoczęło kampanię skierowaną przeciwko egipskiemu kandydatowi Butrosowi Galliemu, który uznawany był przez CIA za niebezpiecznego frankofila. Ponieważ konstytucja zakazuje CIA manipulacji prasowych, o pomoc poproszono MI6. Ta rozpoczęła szereg akcji mających na celu zaprezentowanie Galiego jako osoby niepoczytalnej i wierzącej w istnienie UFO i obcych istot. Operacja się ostatecznie nie udała i Galli został wybrany. Relacja ta mówi nam o tym, że w roku 1992 toczyła się kampania dezinformacyjna skierowana przeciw najwyższym kręgom ONZ, której celem było przedstawienie sekretarza generalnego jako UFO entuzjasty. W tym samym okresie nagłośniony został przypadek Lindy Napolitano, który wpasowywał się w ten scenariusz elementami związanymi zarówno z UFO jak i dekolarem. Co więcej, nic nie zakazuje CIA ingerować niebezpośrednio w sprawy sfery badaczy, UFO. W doskonałym świecie pozbawionym oszustów książka Hopkinsa przekonałaby z pewnością wielu do istnienia zjawiska UFO, jak i tego, że jego pasażerowie niekiedy porywają ziemian. Brakowało w niej jednak ostatniego słowa od Pereza de Kellara, który potwierdzałby jej wiarygodność. Z przyczyn prawnych Hopkins wstrzymał się od wspominania go na jej kartach, jednakże napisał, że trzecia osoba była zupełnie przekonana do tego, co widziała, ale nie mogła się z tym ujawniać. Wymienienie imienia i nazwiska sekretarza generalnego ONZ w książce Hopkinsa, pociągnęłoby za sobą sankcje karne, których nie chciał ani on, ani wydawca. Nie udało się z drugiej strony zdyskredytować Dekelara, stąd też cała procedura minęła się z celem. Pozostaje pytanie odnoszące się do tego, kto był za to wszystko odpowiedzialny. Czy Den i Richard dotarli w jakiś sposób do historii Lindy i zdecydowali się na niej oprzeć? A może to ona wszystko zmyśliła? Wielu uznawało, że ona sama nie zdołałaby nabrać wszystkich, zaś Den i Richard to prawdziwi agenci. Choć ktoś bez wątpienia manipulował Badem, Hopkinsem i Lindą Napolitano, byli oni łatwymi ofiarami, bowiem wizja największego i najbardziej wiarygodnego przypadku usuwała w cień wszystkie inne wątpliwości, mogąc też zaćmić zdolność logicznego myślenia. Stało się to jasne już jakiś czas później. Jednymi z pierwszych krytyków tego przypadku byli Joseph Stula, Richard Butler oraz George P. Hansen, którzy w styczniu 1993 roku opublikowali swe wnioski. Opierali się na analizach zaprezentowanych publicznie przez Hopkinsa i to oni zidentyfikowali de Quellara jako tajemniczą trzecią osobę. Zarówno Butler, jak i Stefula mieli okazję, aby rozmawiać z Lindą Napolitano przed tym, jak jej historia stała się tematem ogólnej debaty. 28 stycznia 1992 roku Linda poprosiła o spotkanie z Butlerem. Zaś 1 lutego 1992 roku spotkała się z nim i Stefulą w Nowym Jorku, aby przekazać im nowe szczegóły dotyczące przypadku z zastrzeżeniem, aby nie informować o tym Hopkinsa. Na spotkaniu Mafonu, które odbyło się w tym samym roku, Stefula zauważył, że niektóre z elementów historii, jakie tam zaprezentowano, nie pasują do tych, jakie uzyskali bezpośrednio od Lindy. Skontaktowali się zatem z Hopkinsem, aby wyjaśnić tę sprawę, jednak on zwlekał z tym. Ostatecznie spotkali się jednak w październiku 1992 roku. Stefula i Butler zdziwieni byli w szczególny sposób zachowaniem Hopkinsa i Napolitano w reakcji na historię o jej uprowadzeniu przez agentów CIA. Linda twierdziła, że w kwietniu 1991 roku spotkała Richarda na ulicy niedaleko swego mieszkania. Poprosił on ją o wejście do jego auta, ona jednak odmówiła, po czym została zawleczona tam siłą. Twierdziła później, że przesłuchiwano ją przez 3,5 godziny odnośnie obcych i pytano, dlaczego pracuje dla rządu. Zmuszono ją także do zdjęcia butów w celu sprawdzenia, czy nie jest kosmitką, bowiem jak twierdzili rzekomi agenci, kosmici nie posiadają palców stóp. Jeśli tak było naprawdę, zachowanie obu panów wydaje się niepokojące. Dziwne było zarówno to, że Linda z osoby nikomu nieznanej przerodziła się w najsłynniejszą wówczas kobietę ofiarę uprowadzeń. Na sympozjum zapytano Lindę, czy swe rzekome uprowadzenie zgłosiła na policję, na co odparła, że nie, bowiem zatrzymanie było całkiem legalne i wiązało się z kwestią narodowego bezpieczeństwa. Jednakże w 1992 roku w rozmowach z Butlerem Linda wyrażała obawy o swoje bezpieczeństwo. Mimo faktu, że została uprowadzona przez agentów i to dwa razy, niemalże utonęła i miała inne problemy, nie zgłosiła tego odpowiednim służbom, choć doradzał jej to Steffula i Hopkins. Raport trzech badaczy stwierdzał, jeśli bała się, dlaczego z władzami nie skontaktował się jej mąż? Powodem było najprawdopodobniej to, że w przypadku zgłoszenia historii, która okazałaby się fałszywa, Linda zostałaby pociągnięta do odpowiedzialności. Brak jej reakcji na tym polu wpływa znacznie na jej wiarygodność. Gdy Butler z kolegami spotkali się ostatecznie z Hopkinsem, Okazało się, że nie był on sam. Był tam również kierownik Newfonu Walter Andrews oraz Jeremy Clark, jeden z głównych autorów na polu zjawisk anomalnych. Spytaliśmy Hopkinsa, czy pytał strażników apartamentowca, w którym mieszka Napolitano, czy widzieli UFO. Stwierdził, że nie. Było to dość zaskakujące wobec szczegółów uzyskanych od kobiety, która obserwowała wszystko z mostu i mówiła, że UFO było tak jasne, że musiała ona chronić przed blaskiem swoje oczy, choć obiekt był odległy o ponad mile od niej. Można uznać, że Hopkins zadbał o relacje strażników odnośnie spektakularnej natury spotkania, pisali badacze. Hopkins nie sprawdził także warunków pogodowych i widoczności panującej tej nocy, co przekonało trójkę badaczy, że jego zaangażowanie w badanie było raczej mizerne. Mówiąc krótko, nie sprawdził on podstawowych szczegółów, koncentrując się jedynie na sesjach hipnotycznych, śledzeniu Dana i Richarda oraz próbie wciągnięcia w to dekelara. Z nim wiązała się jeszcze jedna kwestia. Butler i Stefula skontaktowali się z zewnętrznym ekspertem, który przez długie lata pracował w dyplomatycznych służbach ochrony. Mówił on, że w przypadku podróży oficjeli wysokiego szczebla w grę wchodzi zorganizowana i skoordynowana siatka. A w przypadku jakichkolwiek problemów, takich jak unieruchomienie samochodu czy opóźnienia w drodze, zareagowałoby wiele osób. Jako następna pojawiła się kwestia finansowego związku między Lindą Napolitano a Hopkinsem. Stefula powiedział, że Linda powiedziała mu o podziale dochodów z książki z Hopkinsem, czemu ten zaprzeczył. Sama Linda twierdziła potem, że umyślnie szerzyła dezinformację. To zawikłana sprawa, jednakże pozostają pytania o motywy. Jako UFO-entuzjasta, Hopkins twierdził początkowo, że każda osoba, która poddaje jego osobę krytyce, musi być członkiem agencji wywiadowczej wysłanej w celu stłumienia prawdy. To intrygujące, szczególnie w tym względzie, że Hopkins wysunął publicznie ostrzeżenie, mówiące, że każdy, kto wątpi w jego wiarygodność, musi być agentem. Taktyki tej, jak widać, używały nie tylko władze, bo praktykowali ją też ze zmiennym szczęściem badacze UFO. W praktyce wyglądało to tak, kiedy swe refleksje na temat Lindy Napolitano wysunął Hansen, Hopkins oskarżył go o działanie dla CIA. Jednakże trójka badaczy wpadła na trop czegoś znacznie większego i nie chodziło wcale o zmiany w historii Lindy czy dziwne metody Hopkinsa. Kiedy bohaterka oddawała się bowiem lekturze intruzów, na rynku pojawiła się inna książka autorstwa Garfielda Reeves-Stevensa pod tytułem Night Eyes, w której doszukali się oni niezwykłych zbieżności z opowieścią Napolitano. Doświadczenia, o których mówiła Linda, zdają się być połączoną historią dwóch postaci z Night Eyes – Sary i Wendy. Mówiła ich opinia. Ale lista takich zbiegów okoliczności jest znacznie dłuższa. Linda została wzięta na pokład UFO unoszącego się nad wysokim apartamentowcem w Nowym Jorku. Sara z powieści została wzięta z równie wysokiego budynku w tym samym mieście. Linda została siłą wsadzona do wana agentów. Takich samych metod inwigilacji używa się w Night Ice wobec Wendy. Den musiał być hospitalizowany ze względu na traumę po obserwacji, tak samo jak jeden z agentów rządowych w książce. Porwaną Lindę przewieziono do domu na plaży, tak samo jak w przypadku Wendy z książki Night Ice, którą zabrał tam Derek. Linda skontaktowała się przed porwaniem z Hopkinsem. W książce Wendy kontaktuje się z Charlesem Edwardem Starem. Linda i Dan mieli być wzięci w tym samym czasie i komunikować się wtedy ze sobą, tak samo jak w przypadku Dereka i Wendy. Linda wiedziała także, że skądś zna drugiego z agentów Richarda. To samo wrażenie miała Wendy wobec Dereka. Dan i Richard mieli odczuwać w czasie bliskiego spotkania wibracje. Podobne pojawiają się w czasie lądowań UFO u bohaterów Night Eyes. Możemy zastanowić się, czy ktoś użył tej powieści jako scenariusza do rzeczywistych działań. Odpowiedź brzmi tak. To co mogło stać się jednym z kluczowych przypadków spotkań z UFO i jego pasażerami przerodziło się w kolejną niewiarygodną opowieść. Przypadek ten posiadał ogromny potencjał i pod względem posiadania niezależnych od siebie świadków różnił się znacznie od innych, w których abdukcje dokonywane były zwykle nagle i bez udziału obserwatorów. Bo tak było od samego początku i niektórych profesjonalistów, takich jak Butler, Steffula czy Hansen nie dało się oszukać rozprawili się oni z tą historią raz na zawsze. Hopkins, Andrews i Clark starali się ich zatrzymać, co skłoniło jednak poprzednią trójkę do dalszej refleksji na temat świata, w którym żyją i gdzie Hopkins uważa się za kreatora tego, co rzeczywiste. Autor Philip Coppens PhilipCoppens.com Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl Czytali Iwelios i Hubert Chłopicki